Zapraszamy w daleką podróż, która rozpocznie się w przytulnym zaciszu Twojego domu. Będziesz świadkiem najważniejszych momentów w dziejach świata, ważkich epizodów i wielkich wydarzeń. Wyprawa przez stulecia tylko z Viasat History. Odkryj nowe, fascynujące światy. Poznaj bohaterów, którzy współtworzyli historię. Z dobrymi lub katastrofalnymi skutkami. Zwija Sat History. Pokonasz barierę czasu. I poznasz zamierzchłe kultury. Poznasz największych wojowników. I weźmiesz udział w słynnych bitwach. Zwija Sat History. Odbędziesz podróż przez wieki w towarzystwie królów i królowych. Is it I am given the sun. Dramaturgs and писаrzy. Отсэк спира. If Shakespeare is the greatest writer who ever lived, who wouldn't want to know what made him tick? Candice. I'm retracing Charles Dickens' footsteps on his 1842 trip. Via Sat History przybliży najbardziej znaczące i haniebne zdarzenia, które ukształtowały nasz świat i nadal na niego wpływają. Od naukowych narodzin niszczycielskiej siły. Po bestialstwo atomowej wojny. Via Sat History ujawni niedawno odkryte dowody rzucające nowe światło na stare wydarzenia. Z nami odkryjesz także pogodne strony ludzkich dążeń i osiągnięć. Odsłonimy przed Tobą kulisy popkultury oraz prawdę o zbiorowej histerii otaczającej największych artystów. Fabularyzowane dokumenty ułatwią Ci zrozumienie i poznanie tego, co naprawdę się wydarzyło. Historia Cię zadziwi, wzruszy i rozbawi. Viasat History na zawsze zmieni Twoje postrzeganie świata. Dzięki nam odkryjesz, że fakty bywają dziwniejsze, bardziej szokujące i fascynujące niż fikcja. Viasat History wskrzesza historię.